Zadał mi ktoś kiedyś pytanie, gdzie można znaleźć ogłoszenia o domach, pracy, samochodach i komputerach? A przecież jest tylko jedna odpowiedź. Ktoś inny zapytał, czy można skorzystać z atrakcyjnej oferty? A przecież odpowiedź również jest tylko jedna. To oferta. Warszawski Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń. Oferta. Tu znajdziesz ogłoszenie, które Cię interesuje. Oferta. W każdy czwartek w Twoim kiosku. Oferta. Kup. Nie zwlekaj.